Jęczmień, szczególnie jęczmień browarny, to roślina, która u nas by się świetnie udała, bo Warunki mamy dla niej sprzyjające. Uprawiamy je jednak na tyle mało, że ponad połowę krajowego zapotrzebowania na jęczmień i browarny no, musimy importować. Czy temu można zaradzić? Jak temu można zaradzić? Wiadomo, że punktem wyjścia jest dobra odmiana, a taką znajdziemy w firmie Limagren. O tym Jan Walerych. Statystyki mówią, że mamy około 650 tysięcy hektarów pod jęczmieniem Jarym. Ta powierzchnia powoli, powoli rośnie. Około 450 tysięcy około 450 ton jest wykorzystywane przez, przez słodownie do produkcji słodu, do produkcji piwa z kolei. Ta ilość może ulec zwiększeniu, z tym, że słodownie mają większy potencjał, mogłyby więcej tego słodu produkować, ale produkcja krajowa jęśmienia browarnego nie wystarcza. To jest temat dosyć złożony, bo byłaby, znalazłaby się powierzchnia uprawy, pola by się znalazło, trochę więcej, natomiast chodzi też o, o sytuację ekonomiczną, to znaczy o, o to, jaki system ekonomiczny będą stosować słodownie, chodzi mi o ceny zakupowe, bo potencjał plonotwórczy jęczmienia jarego w Polsce jest między 5 a 7-8 ton, no i rolnik musi też czuć opłacalność tej rośliny. No, ale w jęczmieniu będzie największa bolączka, czyli odczyn gleby, pH, a więc wapnowanie, bo jęczmień na glebie z marnym pH, no nie uda się za bardzo. Sprawa jest kompleksowa, jak wcześniej wspomniałem, nie tylko chodzi o względy ekonomiczne, ale także o względy agrotechniczne i gleba musi być odpowiednio oczywiście przygotowana pod uprawę tej rośliny w związku z tym kultura Rolna musi być przez rolników podniesiona na, na wyższy poziom. Na jednym z podstawowych czynników, które warunkują udanie się danej uprawy, nie tylko jęczmienia jarego, jest, jest doprowadzenie do właściwego odczynu, do, do właściwego pH. Większość gleb w Polsce to, to są gleby kwaśne. Nie? Także to jest, to jest jeden czynnik. No i w, poza tym na, na, na, na, na, na kiepskim pH, na zbyt niskim pH, czyli na odpowiedniej kwasowości, jęczmień, czy każda odmiana nie... Nie pokaże pełnego potencjału plonotwórczego. W związku z tym, a, a, a co za tym idzie, również opłacalność niekoniecznie musi być dla rolnika wystarczająca. Także to jest, to jest cały szereg łańcuszek dobrej woli, Dobry praktyk. Dobrych praktyk zawsze producent, czyli rolnik również musi dobrać odmianę pod konkretny warsztat pracy, czyli pod potencjał swojego, swojego pola. No dobrze, to skoro już jesteśmy przy doborze odmian, to między czym, a czym możemy wybierać i jak to możemy sobie ująć w parametry? Jakie mamy warsztaty pracy, jakie mamy odmiany i jak to zrobić tak, żeby było dobrze? Odmiana, która znalazła uznanie rolników już od paru lat w Polsce, moim zdaniem jedna z naj, najbardziej popularnych i najczęściej uprawianych w Polsce odmian pod kątem browaru jest odmiana Concerto. To jest odmiana już, która ma kilkuletnią tradycję, nie tylko w Polsce, ale również w Europie Zachodniej, zwłaszcza w Anglii i w Szkocji, ponieważ ta odmiana jest, jest nie tylko dobra do produkcji słodu pod browar, pod piwo, ale również do produkcji słodu pod kątem destylacji, do produkcji whisky, co szczególnie w Szkocji i w Anglii wiadomo jest, jest także bardzo, bardzo popularne. Drugą odmianą, nowszą od koncertu jest zmiana Overture, która to odmiana również nadaje się do, praktycznie do wszystkich rejonów uprawy w Polsce. Miejmy na uwadze to, że jednak kultura gleby musi być doprowadzona do właściwego poziomu i ta odmiana również jest dobra pod kątem słodowania nie tylko na, na piwo, nie tylko na browa, ale, ale pod kątem produkcji destylatu, pod kątem produkcji alkoholu wysokoprocentowego. Obie odmiany. Mają geny odporności na moczniaka prawdziwego, MLO-11, co wzbogaca ich, że tak powiem, przydatność do uprawy polowej. No i są stabilne, są niezawodne w planowaniu. No i przede wszystkim są bardzo poszukiwane i kontraktowane przez jedne z dwóch największych słodowni w Polsce, to jest Malt Europ Gdański i Global Malt Bydgoszcz.